Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Słuchaj tu Seto, jest jego prowadzący, jest to pierwszy odcinek, w którym bardzo krótki, bardzo krótki, bo faktycznie się tylko w nim przedstawię, powiem po co nagrywam, dla kogo nagrywam, dlaczego rzekam trochę na sprzęt, powiem o stronie i to chyba tyle. Dobra, przejdźmy do drzwi. To jest, jest to Sebastian, Seto, to każdy tam mówi jak sobie te, ale jednak tutaj będę raczej chyba mówił jako o Seto, pseudonimu się No. No Dla kogo jest ten podkład? Dla kogo jest skierowany? Otóż, no, tu ciekawostka jest skierowana do każdego, co tego go słuchać. Nagrywam na licencji Creative Commons, czyli że można z tym podcastem robić, co ściągać, rozpowszechniać, yy, nagrywać na płyty, wycinać z niego fragmenty, wklejać u siebie, puszczać w swoich podcastach, radia, wszelkich audycjach, ogólnie robi z nim coś się chce, ale dopóki nie każe się za to płacić, nie czerpi z tego żadnych korzyści materialnych i tak dalej. Dobra, następna sprawa, po co to nagrywam? Nagrywam to raczej jako hobby, także nie przywizuję do jakiejś takiej dużej wagi. No ale jednak mam nadzieję, że ktoś może, posłuchać, może tego posłuchać, się zastanawiać się nad tematem, który poruszam dojdzie do jakichś wniosków może ciekawych, to można się wnioskami, kim przemyśleniami podzielić na stronie, tam w komentarzach pod odcinkiem. Teraz po tak krótko wspomnę o sprzęcie, kiedy go używam, jest mikrofon firmy VoiceCraft. Nie jest on jakiś super dobry, ale jest i tak lepszy od tego, którego używałem wcześniej. ogólnie no, jestem zadowolony, mam nadzieję, że Wam jakoś nie przeszkadza zbytnio ta jakość. No wiem, mogłaby być lepsza, ale mogłaby być też gorsza, także no, trzeba być optymistą i patrzeć na to, co jest. No jeszcze z kwestii technicznych, no to nagrywam w programie Audacity, jest prosty w życiu, no dla, głównie dlatego go wybrałem, bo moje zdolności obsługiwania wszelkich aplikacji są, no raczej na średnim poziomie. Teraz powiem coś o stronie, no, strona jest prowizoryczna, jest to tylko lekko przerobiony szablon, także no, nie można wymagać od tego zbyt wiele, ale mam w planie przerobić całą całkow stronę, całkowicie chyba, zmienić grafikę, może logo, a może nawet adres strony. Tak. Wszystko jest wydane, jeżeli bym zmienił adres, no to na obecnej stronie stawię no, no, odnośnik, żeby wszyscy mogli łatwo trafić. Ostatnia sprawa jeszcze co do kwestii technicznej. Przepraszam wszystkim za mój głos, za Nie przechodziłem żadnych szkoleń radiowych, podcasterki, jeżeli takowe istnieją. Po prostu wziąłem mikrofon i zacząłem mówić, że przepraszam za wszystkie błędy językowe, które popełniłem za to, że może on wyraźnie. niewyraźnie. Obiecuję, że postaram się to wszystko naprawić w dalszych odcinkach nagrywając chyba. No chyba im więcej będę mówił, tym z nim troszkę lepiej płynne. No. To już chyba trzeba się powoli żegnać. Jeszcze ostatnia sprawa. Zapraszam do przesłuchania drugiego odcinka, który chronologicznie jest co prawda, nagrany jako pierwszy ale nie powiedziałem w nim nic, co powiedziałem w tym, czyli nie przedstawiłem się za bardzo jakoś i tak dalej, dlatego postanowiłem, że wypuszczę go jako odcinek drugi. Także zapraszam, odcinek o pełnoletności na stronie. Do usłyszenia.